Tworzymy sobie Ewangelię Jana w trzecim rozdziale. Tak pan darował mi nami, że już od dłuższego czasu jak gdyby miałem ten temat na myśli, ale widocznie wcześniej inne tematy by miały ważniejsze. Dlatego może akurat dzisiaj Pan Pandorował, że rozważymy ten urywek słowa Bożego. Przeczytamy trzeci rozdział od 1 do 21 wiersza. A był człowiek z faryzeuszów o imieniu Nikodem, dostojnik żydowski.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 Ewangelia Jana jest księgą o charakterze ewangelizacyjnym, o czym również świadczą miliony rozdanych Ewangelii Kieszonkowych, a również i najbardziej lubianą księgą. Każdy chrześcijanin, który szuka bliskości z Bogiem, chętnie do niej zagląda. Znajdujemy w niej nie tylko treści historyczne i prorocze, ale również rozmowy i refleksje, Apostoła, który chodził z Panem od młodzieńczych lat aż do swojej starości w szczególny sposób ten rozdział trzeci pokazuje nam setno Ewangelii, przesłania Boga do ludzi. Ten urywek słowa wyjaśnia nam w sposób praktyczny, co to znaczy na nowo się narodzić i uwierzyć w Pana Jezusa. Bardzo wielu ludzi w dzisiejszych czasach przyznaje się do Jezusa mówiąc, że wierzą w Boga. Tak było również i za czasów pielgrzymowania naszego Pana na ziemi. Wielu Żydów twierdziło, że wierzą w Boga. Nawet, że wierzą w Pana Jezusa. Ale ich wiara nie była prawdziwa. Oni może się zachowywali tak jakby Wierzyli, ale Pan Jezus przejrzał ich i wiedział, że w ich sercu jest całkowicie coś innego. Może nawet uwierzyli w jakiś Jego cud, kiedy uczynił Pan Jezus go na święcie Paschy albo w Kani Galilejskiej. lecz Pan Jezus nie miał do nich zaufania. Lecz był człowiek imieniem Nikodem, faryzeusz, czyli odłączony, inny, w którego sercu pojawiło się to pragnienie poznania bliżej Pana Jezusa. On nie tylko był zachwycony cudami, jakie Pan uczynił, ale widział, że był to ktoś szczególny, Szczególny prorok Ale to nie mieściło się w jego umyśle Że mógłby to być żywy Bóg Objawiony w ciele Ale na działanie człowieka Też mu to nie pasowało I Dlatego on zdecydował się Przyjść do Pana Jezusa w nocy Aby na osobności o tych sprawach porozmawiać Może też było to spowodowane Bojaźnią przed Żydami I dlatego postanowił przyjść w nocy, porozmawiać z Panem Jezusem. Może zadajmy sobie pytanie, czy my również przychodzimy do Pana Jezusa w ciszy, w nocy, na osobności, kiedy nikt nam nie przeszkadza, aby porozmawiać z Panem Jezusem. Pana Jezusa była zaskakująca. On przyszedł do Pana Jezusa, żeby się czegoś dowiedzieć, pewniejszego na temat przyjścia obiecanego Mesjasza, zaprowadzenia przez Niego Królestwa i uwolnienia spod władzy Rzymian. Ale przecież Pan przyszedł jako Mesjasz, ale w całkowicie innym charakterze. I chce założyć, a raczej pokazać mu już to Królestwo. Ale do tego umysł Nikodema jest za ciasny i mówi mu Pan Jezus, że chcę Ci przekazać szczególną prawdę. Musisz się na nowo narodzić. Musisz się narodzić z góry. Narodzić z wody i z Ducha Świętego. W trzecim wierszu właśnie czytamy, co się narodziło z ciała. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może użyć Królestwa Bożego. Tak jak pierwsze narodziny są potrzebne, żeby zacząć życie cielesne, tak drugie narodziny są potrzebne, żeby zacząć życie duchowe. Życie z Bogiem, z Panem Jezusem, w Jego Królestwie. Pan Jezus nie może rządzić poddanymi, którzy są cieleśni, uwikłani w grzechy, dbający o sprawy tego świata, poświęcający swój czas tylko dla tego świata, ale żeby to zrozumieć i przyjąć, trzeba się na nowo narodzić. Narodzić z wody i z ducha, to znaczy narodzić poprzez Słowo Boże, poprzez czytanie, słuchanie, z modlitwą, z wiarą, prowadzenie Duchem Świętym. Możemy zauważyć z Biblii, kiedy Pan Jezus, czy apostołowie, kiedy chodzili po ziemi, wypowiadali kilka lub kilkanaście słów i kiedy słuchający przyjął je z wiarą, pojął, że Pan Jezus jest żywym Bogiem w ciele, to jego umysł się od razu przemienił. Wtedy wszystkie inne prawdy już z łatwością mógł pojąć. My widzimy w tym urywku Słowa Bożego, że Nikodem tego nie rozumie. Myśli tylko cieleśnie. I mówi w czwartym wierszu jakże się może człowiek narodzić. Gdy jest stary, czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? My wiemy, że choćby Nikodem kilka razy się narodził i rzeczywiście wszedł do łona matki i jeszcze raz się urodził, to nic by to nie dało, bo to nie chodzi o takie narodziny. On brał poważnie słowa Pana Jezusa, ale to była wiara czysto intelektualna, wyuczona. Ale on nie przeżywał prawdziwego spotkania z Bogiem. Tak może być w wielu dzieciach, że oni niby to wszystko wiedzą, znają, nawet bardzo wiele wierszy biblijnych i historii biblijnych, Ale tak naprawdę nie spotkali się z żywym Bogiem. Dlatego On w ich sercu niewiele może uczynić. Chodzą do zgromadzenia, bo są przekonani, że jest to prawidłowe. Możemy przyjrzeć się różnym przykładom biblijnym i zauważymy, że ci, którzy zrozumieli, że Pan Jezus jest żywym Bogiem na ziemi, to już nic nie było ich w stanie powstrzymać przed prawdziwą wiarą, przed prawdziwym oddaniem się na Jego służbę, przed głoszeniem tej wspaniałej nowiny o Panu Jezusie, o Jego dziele na krzyżu. Poprzez czytanie i słuchanie słowa z wiarą, z modlitwą Musimy zrobić miejsce w naszych sercach dla Ducha Świętego. I to On już wtedy przez nas wykonuje to dzieło Boże. Ale to w nas musi być to żywe pragnienie spotkania się z żywym Bogiem. Kiedy w nas zrodzi się to pragnienie poznania Boga, to On od razu daje się poznać. On Cię pociągnie do siebie, przybliży się, odsłoni Ci te, te cudowne prawdy Boże, przed Tobą. Możemy przyjrzeć się tej rozmowie Pana Jezusa z Samertanką w czwartym rozdziale. Czwarty rozdział, trzynasty wiersz Ewangelii Jana.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 Tak, on najpierw mówi, że daj, daj jej pić. A później widzimy, że poprzez swoje słowa najpierw stwarza w niej ciekawość, takie pragnienie, a później kolejno poprzez odsłanianie prawd Bożych, pokazuje jej prawdziwy charakter Boga. Co czytamy w XXIII. Wierszu tego czwartego rozdziału. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Tu właśnie widzimy, jak Pan Jezus odsłania te prawdy Boże, pokazuje ten prawdziwy charakter Boga. Wtedy Duch Święty zadziałał na jej serce i nawet narzekanie uczniów nie było w stanie jej powstrzymać, lecz pobiegła właśnie do mieszkańców swojego miasteczka i tam opowiadała o tym, że spotkała Mesjasza,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 Ale to Słowo przez działanie Ducha Świętego zrodziło to nowe spojrzenie na te sprawy Boże. Na Jego przyjście na ziemię, oddanie się na krzyż za grzeszników i zmartwychwstanie. Czytamy do Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, trzynasty wiersz, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Efezjan 5, 26. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Jeszcze z stytusa 3 rozdziału, 5 ja to... wiersza. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia.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 Jeszcze z czwartego rozdziału Ewangelii Jana, czterdziesty drugi wiersz. I mówili do, do niewiasty, wierzymy już nie dzięki temu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwe, że to jest prawdziwie, że ten jest prawdziwie Zbawicielem Świata. Tak widzimy, że to działanie Słowa Bożego kierowane Duchem Świętym zrodziło to nowe życie z Boga, którego nikt z postronnych ludzi nie jest w stanie zauważyć, tak jak wiatru. Jednak sam, now sam nowonarodzony człowiek zauważa zmianę, zauważa bóg spokój, radość, pewność tego, co przeżył, Może określić miejsce i kiedy się to stało w jego sercu. Chociaż nikt nie może wyśledzić, jak się to stało. To jednak można zauważyć po jego owocach tą ogromną zmianę. Zaczyna nienawidzić złych rzeczy, które do tej pory kochał. Natomiast sprawy Boże, którymi wcześniej gardził zajmują w Jego życiu najważniejszą pozycję i tak właśnie jak w wiatru tak nie można pojąć nowonarodzenia nie jeden człowiek czytał Słowo Boże ale nie z wiarą nie traktując Go poważnie nie przedkładał swoich grzechów Bogu I nie przykładał ich do, do Słowa Bożego. Wtedy Ono nie może poruszyć Jego sumienia, bo tak naprawdę to On nie chce nic ze, swoimi, ze swoim życiem zrobić. A Bóg na siłę nie zniewala. Tak jak to czytamy w wierszu 63, 6 rozdziału Jana Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do Was, są Duchem i Żywotem. Tak, Słowo Boże jest tym narzędziem, ale kiedy jest to pragnienie, to Duch Święty ożywia. Kiedy chce, ciało nic nie pomaga. Tu widzimy te dwie natury tego ciała. Nie da się w żaden sposób poprawić. Ono ma tą grzeszną naturę, ale ten wewnętrzny, zrodzony nowy człowiek z Ducha Świętego odnawia się z każdym dniem. Czy tak się dzieje w naszym życiu duchowym? Że chcemy się odnawiać, chcemy żyć dla Boga, dla Pana Jezusa? Ezechiela 11, 19. Czytamy Wtedy ja dam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 jak widzimy tą szczególną obietnicę Boga do nas, ludzi. Anikodem w dziewiątym wierszu nadal pyta, jak to się stać może, Widzimy, że Nikodem tego jeszcze nie rozumie. Chociaż Pan Jezus mu mówi, że on, będąc nauczycielem w Izraelu, powinien to wiedzieć. Bo ta nauka była już znana w Starym Testamencie. Chociaż często wskazywała, że tak się stanie, kiedy przyjdzie Mesjasz. Od jednak, on jednak nadal chce... To wydarzenie zrozumieć jako cielesne, a nie duchowe. A człowiek bez Ducha Świętego nie jest w stanie tego pojąć. Pan Jezus jednak zapewnia Go o swojej boskości i nieomylności nauki, jaką Mu przekazuje. Czytamy w jedenastym wierszu. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam ci, co wiemy, to mówimy.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 W trzech osobach może być jednocześnie Ojciec, Syn i Duch Święty. Dlatego mówi, co wiemy, to mówimy. Co widzieliśmy, o tym świadczymy. Pomimo tego Nikodem i większość Żydów nie chciało uwierzyć Jego świadectwu. Pan Jezus mówił o Jego ziemskim królestwie, o Jego panowaniu na ziemi. ze stolicą w Jerozolimie to jakże uwierzycie, gdy Wam będę mówił o niebieskich? Do tego królestwa Nie może wejść żaden człowiek, którego grzechy nie zostały zmazane, przebaczone, rozliczone przed świętym Bogiem. I z powodu tej okoliczności Pan Jezus odkrywa te cudowne prawdy Boże. Z jakiej przyczyny On przyszedł na ziemię? Mówiąc w trzynastym wierszu, A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Tu nie chodzi o to, że tacy, jak, tacy święci jak Henoch czy Eliasz i inni nie zostali wzięci do nieba, ale chodzi o to, że nikt z nich nie stąpił z nieba. I nie jest w stanie o tych rzeczach niebiańskich opowiedzieć. O miłości Boga do ludzi. O tym, że Bóg tak umiłował świat. Umiłował ludzi. Że dał Syna swego jednorodzonego na krzyż. W 14 wierszu czytamy Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Ten wiersz wyraźnie o tym mówi, że On przyszedł oddać swoje życie na krzyżu. To było powszechnie znaną, znanym zdarzeniem w Izraelu, że kiedy Izraelici znużeni pędrówką przez pustynię do ziemi obiecanej pogrążyli się w grzechu, to Bóg zesłał Na nich węże ogniste i te ich kąsały. I ten, kto się upamiętał i uwierzył w moc miedzianego węża, którego dał Bóg, na żerdzi drewnianej, obrazując krzyż, a miedź obrazowała sąd Boży, to doznawał cudownego uzdrowienia. Tak jak dzisiaj, kiedy grzesznik upamięta się, I wyzna z wiarą swoje grzechy Panu Jezusowi, Który poniósł śmierć za grzeszników, Ma odpuszczone grzechy. Staje się tym nowo zrodzonym dzieckiem Bożym I ma w sobie życie wieczne. Życie z Boga, Bo jego grzechy zostały odpuszczone. Ten miedziany wąż nie był czymś innym, Jak te węże, które ich kąsały, Był tym odbiciem. Tak samo Pan Jezus nie był rozpoznawalny wśród ludzi. Dopiero pocałunkiem trzeba było go zdradzić. Ale jednak jest tym cudownym ratownikiem danym przez Boga. Tamci mieli przez to spojrzenie darowane życie na ziemi. Ale my przez spojrzenie na krzyż i wyznanie z wiarą ich Panu Jezusowi mamy życie wieczne, życie zrodzone z Boga, życie u boku Boga, życie w Bogu, który mieszka w nas, Duch Święty wstępuje w nas, jesteśmy Jego świątynią. Izraelitów na pustyni z tymi wężami trudno by było właśnie to Nikodemowi wyłożyć że również Pan Jezus jest tym posłańcem Bożym przeznaczonym na krzyż za grzeszników ale tak samo i nam to bardzo dobrze obrazuje co to znaczy i w jaki sposób Bóg nas umiłował W 15 wierszu czytamy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Zbawiciel, który nie znał grzechu, został uczyniony grzechem za nas, abyśmy w nim mogli stać się sprawiedliwością Bożą. Każdy, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, otrzymuje za darmo życie wieczne, To słowo każdy jest to największe zaproszenie jakie jakiekolwiek, jakiekolwiek słyszeliśmy. Kto weń wierzy jest to największe posiadanie jakie człowiek otrzymał. Nie zginął to znaczy nie był na wieki oddalony od Boga. Ale jest to największa różnica. Miał. Jest to największa pewność. Żywot wieczny. Jest to wieczna egzystencja u boku wspaniałego Boga. Widzieliśmy te wielkie różnice, jakie te słowa kolejno nas odróżniają i ubogacają przez to, kiedy uwierzymy w dzieło Pana Jezusa. W szesnastym wierszu czytamy Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego nienarodzonego dał, aby każdy, kogo we niewierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. W tym krótkim urywku jest przekazana praktycznie cała Ewangelia. Ale też jest pokazana ta konsekwencja Sądu Bożego. Z jakiej przyczyny możemy te wszystkie wspaniałości posiadać. Jest tu pokazana największa cena Sądu Bożego, jaką kiedykolwiek została zasądzona. Bo największy władca, Bóg, motyw motywowany największą miłością do ludzi, aby ich nie stracić na wieczne potępienie, dał to, co miał najbliższe swojego serca. Najwspanialsze. Dał swojego jednorodzonego, jedynego syna na krzyż. Na tą ofiarę przebłagalną za zbuntowanych grzeszników, jeśli tylko w nią uwierzymy, jeśli tylko uznamy tą Bożą ofertę i ją przyjmiemy, to jesteśmy przez nią na nowo zrodzeni do nowego życia, życia wiecznego wraz ze wspaniałym Bogiem, W XI wierszu czytamy Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat lecz aby świat był przez Niego zbawiony Bo Bóg zamiast wykonać sąd na nas to wziął swojego najdroższego Syna i włożył wszystkie nieprawości na Niego i wykonał ten wyrok na Nim który się nam należał Nam wszystkim ludziom, w tym wierszu w 17, świat oznacza wszystkich ludzi, za których umarł Pan Jezus. Tu widzimy, że Bóg nie jest twardym sędzią, któremu zależy na tym, aby wylać swój gniew na ludzi. Jego serce jest przepełnione miłością i łagodnością w stosunku do ludzi, żeby ich ratować. Zapłacił najwyższą cenę, dał swojego syna. W Ewangelii Marka w 12 rozdziale W szóstym wierszu czytamy Miał jeszcze jednego Syna umiłowanego Posłał go Do nich Na końcu mówiąc Uszanują Syna mego Kiedy oglądamy Abrahama, idącego złożyć swojego syna na ofiarę, to jest nam pokazana ta szczególna relacja ojca i syna, szczególna harmonia i posłuszeństwo. I ten obraz wymownie pokazuje ojca i syna przepełnionych miłością. Największą winą człowieka nie będzie jakiś grzech, czy nawet grzechy, ale to, że Syna Bożego podeptał i bezcześcił krew Przymierza. Możemy to zobaczyć w 8. rozdziale Rzymian. W pierwszym wierszu czytamy, czy to teraz nie ma żadnego podebienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. A szósty wiersz mówi, albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. I my właśnie. Ostatnio rozważaliśmy te urywki i mogliśmy widzieć, jak Duch Boży to wspaniale pokazuje nam te prawdy Słowa Bożego. A właśnie ten pierwszy wiersz to jest takim hymnem, którego nowo narodzony człowiek może z radością wypowiadać i mówić: "Przede teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bóg zrobił wszystko, co mógł, a człowiek Siemnasty wiersz mówi, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. Cała ludzkość dzieli się na dwie grupy, wierzących i niewierzących. Kto zaufał Zbawicielowi, nie będzie sądzony. Natomiast kto nie wierzy, już jest osądzony. Pan Jezus zakończył swoje dzieło zbawienia. Teraz tylko zależy od człowieka, czy go przyjmie, czy odrzuci. Odrzucenie tak wspaniałego daru jest czymś okropnym. I dlatego Bóg nie może już nic dla tego człowieka uczynić. Musi go osądzić i potępić. Wierzyć w Jego imię to to samo, co wierzyć w Jego osobę. Pan Jezus jest tą światłością, która przyszła na świat, tym Bożym barankiem, bez grzechu, bez skazy, który umarł za grzechy całego świata, ale czy ludzie Go za to kochają? Nie, gardzą Nim. Wolą żyć w swoich grzechach, w ciemności, nie odwracając się od tych haniebnych przyzwyczajeń. Najlepszym przykładem że kij jest krzywy, jest przyłożyć do niego kij prosty. I tym był Pan Jezus. Kiedy człowiek jest szczery i zobaczy swój beznadziejny stan, swoją bezwartościową, grzeszną naturę i to wszystko wyzna Zbawicielowi, to on darmo ze swej wielkiej łaski mu przebaczy i uczyni go nowonarodzonym, nowonarodzonym człowiekiem. Człowiekiem zdolnym do życia z Bogiem i to na wieczność. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność. Tak Bóg uczynił wszystko co mógł uczynić. Dał to, co mu było najdroższe. A odpowiedzialność teraz leży po naszej stronie. I co my z tym uczynimy? W 21 wierszu czytamy kto postępuje zgodnie z prawdą. Właśnie tą prawdą jest to, że Bóg posłał swojego Syna na ziemię, aby On oddał swoje życie za grzeszników, za nasze grzechy. I właśnie dzisiaj do południa mogliśmy się z tym wszystkim utożsamiać, I boleć w naszych sercach, że On musiał tak bardzo cierpieć za nasze grzechy, z powodu naszych win, abyśmy my byli usprawiedliwieni. Niech to krótkie rozważanie poruszy nasze serca i sumienia. Do Pana Jezusa przyszedł Nikodem i Pan Jezus nie przypadkiem dał przykład wiatru. Wiatr wieje, gdzie chce, to jest ósmy wiersz. I słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Dawno temu wiatr był przezroczysty i go nie było widać. Dzisiaj nie zawsze jest to prawdą, ale ta analogia może się nam przydać. Sobie wyobraźmy wiatr, którego nie widać. Gdy wieje, potrafi poruszyć liśćmi, ale go nie widać. Potrafi zerwać dach, ale wiatru nie widać. Potrafi popchać żaglówkę, ale wiatru nie widać. Z kolei obłudny człowiek jest podobny do wiatru z dzisiejszych czasów, z tą jednak różnicą, że widać, bo jest brudne powietrze, że wieje, ale ten wiatr nie wywołuje efektów czyli nie porusza wiatrów tej, nie porusza żaglówki. Nie porusza liści, nie zrywa dachów, nie ma efektu typowego dla wiatru. I właśnie Nikodem był tego typu człowiekiem, gdy przyszedł do Pana Jezusa. On myślał, że zostanie pochwalony jako ten pierwszy z ludów wśród Izraela, który miał pewnego rodzaju osiągnięcia wśród żydostwa. Przybierał powzór pobożności. Był wyznawcą. I dlatego Pan Jezus od razu postawił właściwą diagnozę i od razu sprowadził go na właściwy grunt. Musisz się na nowo narodzić. List do Kolosan, drugi rozdział 2.25. Kolosan 2.23, przepraszam, mówi o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 On będzie skoncentrowany na tym, co powiedzą ludzie. Nie ma w ogóle w jego myślach o tym, co powie Bóg. Jaką w jego życiu tutaj ma ocenę Bóg, jak ocenia Go. I jeszcze mamy takie miejsce z Tymoteusza. 3.5 jest tutaj powiedziane o ludziach naszego czasu drugi Tymoteusza trzeci rozdział, piąty wiersz jest powiedziane o ludziach naszego czasu, że przybierają pozór pobożności ale wyrzekają się jej mocy i dla nas jako wierzących jest tu wyraźnie powiedziane takich ludzi unikaj a jeżeli sam w lustrze widzisz że taki jesteś to jest to sygnał, że masz wołać do Pana Jezusa. On bez wypominania uratuje Cię, bo On po to przyszedł, żeby umrzeć za Twoje grzechy. I nie da się rozważać tematu narodzenia na nowo bez kontekstu całego Pisma, w tym pouczeń z listu Jakuba. Jakuba, drugi rozdział, mówi wyraźnie. Drugi rozdział listu Jakuba od 14 wiersza. Jaki z tego pożytek moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? No oczywiste jest, jeśli on tylko jest wyznawcą, jeśli tylko mówi, to mówi. I to jest po prostu taka zasada, że mówienie, że ma się wiarę, nie jest jeszcze wiarą. Wiarą jest to, czy jest to faktyczne zawierzenie, zaufanie, oddanie wszystkiego Panu Jezusowi. Czy uważamy Pana Jezusa za świętego?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 Taki wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Tu jest taki praktyczny przykład. Twierdzi ktoś, że miłuje kogoś, ale pozwala mu cierpieć niedostatek. Kiedyś 15 rozdział Łukasza rozważaliśmy, tam widzieliśmy bogacza, u którego drzwi leżał głodujący łazarz, którego rany były lizane przez psy. Lecz ktoś może powiedzieć, ty masz wiarę,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 Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Paweł wspomniał o tym, że krzywy kij, żeby sprawdzić, że jest krzywy, warto porównać do prostego kija. I tym prostym kijem jest oczywiście wzorzec, Pan Jezus Chrystus. Ale tutaj Jakub daje nam dwa kolejne kije. Abrahama i Rahab. Ich wiara jest wzorcem i działanie też jest wzorcem. I to działanie ma pewne cechy ciekawe, bo Abraham przez wiarę niemal stał się mordercą swojego syna. Rahab przez wiarę stała się osobą, która zdradziła króla i pomogła wrogom ojczyzny. Y Radykalne przykłady, ale one mają nam wiele do powiedzenia. Bo dziś uważa się, że człowiek porządny przestrzega prawa i że prawo ma być wzorcem dla nas, co jest moralne, a co nie. Jest to bardzo poważna pomyłka. W czasie III Rzeszy moralne było wydać Żydów. W czasie dzisiejszym zamordowanie nienarodzonego dziecka jest zgodne z prawem. I to nie może być wyznacznik tego, co jest moralne, jakie są przepisy. My mamy Słowo Boże jako wzorzec. I wtedy Rahab zadziałała przeciwko swojemu królowi, bo trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Abraham, nie wiem jakie wtedy były przepisy, ale generalnie na pewno zabicie syna zawsze było niezbyt pochwalane przez prawo. Mimo to był gotów zadziałać w wierze, wiedząc, że dostanie go z powrotem przez zmartwychwstanie. Więc jeżeli Słowo Boże nam coś mówi, a Słowo Boże mówi nam dobre rzeczy i Słowo Boże namawia nas do tego, żeby przestrzegać co do zasady prawa ludzkiego, jeżeli jest ono zgodne ze Słowem Bożym, i chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, mówi apostoł Paweł. Ale trzeba pamiętać, że wierzący nie patrzy na stosunki ludzkie, tylko patrzy na Pana Jezusa, patrzy na to, co Słowo Boże mówi, że jest Jego wolą, Bożą wolą dla nas. Nie jest tak, że my mamy jako punkt odniesienia jakieś tutaj ziemskie stosunki czy ziemskie obyczaje, tylko najpierw należy słuchać Boga i właśnie taki prosty przykład Rahab, przykład Abrahama, a największy przykład Pana Jezusa, którego też w pierwszej części oglądaliśmy, że On uniżył samego siebie i stał się posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Więc wierzący To nie jest wyznawca. Wyznawcy idą do piekła. Wierzący idą do nieba. Albo ja tak głupi świat umiłował. 162